Witaj, Łukaszu, i przede wszystkim witajcie wysłuchacze polskiego Detroit. Nazywam się Mateusz Baniuszewicz, nagrywam podcast o piwie. W internecie możecie znaleźć mnie pod pseudonimem Bania. Łukasz poprosił mnie, abym wypowiedział się na temat amerykańskich piw oraz na temat tego, jak te piwa są postrzegane w Polsce. No i tutaj jest taka, taka mała trudność, ponieważ ciężko jest jakiekolwiek amerykańskie piwo dostać w Polsce. Jeżeli już się jakieś zdarzy, no to tylko i wyłącznie w sklepach specjalistycznych, w takich, w których się sprzedaje tylko i wyłącznie piwo. No ja muszę powiedzieć, że nie spotkałem się do tej pory z żadnym z piw amerykańskich, a, a odwiedzałem sklep specjalistyczny na przykład w Szczecinie, a, a ostatnio również w Poznaniu. No i niestety nie dane mi było znaleźć żadnego amerykańskiego piwa może wyjątkiem jest dostępny we wszystkich supermarketach Miller Drought, no ale to piwo jest takie nie do końca amerykańskie, ponieważ to sprzedawane w Polsce najprawdopodobniej jest ważone we Włoszech, a jedynie na amerykańskiej licencji. Opinia o amerykańskich piwach, jaka panuje w Polsce, no ma takie, można powiedzieć, dwa bieguny, ponieważ Znawcy piwa twierdzą, że amerykańskie wyroby są naprawdę świetnej jakości, a ci, którzy znają się troszeczkę mniej e, amerykańskiej piwa kojarzą właśnie z Millerem, e, z Bud Lightem i, i takimi innymi e, jasnymi lagerami, lekkimi, no i ci uważają, że te piwa są naprawdę kiepskie. No, jedni i drudzy mają rację, ponieważ e, te takie popularne Często reklamowane w telewizji piwa właśnie z wielkich koncernów, jak BAT na przykład, który de facto jest czeski, to to są to piwa kiepskie i nie wiem, nie mam nawet specjalnej ochoty, żeby po nie sięgać. To to jest taki lekki lagerek bez piany, który no mnie nie kręci osobiście. Ameryka słynie z tego, że waży się w niej świetne portery, świetne Russian Imperial Stouty oraz y, znakomite Ale, Pale Ale, y, India Pale Ale i wszelkie takie y, rodzaje piw górnej fermentacji. Y, zainteresowane osoby mógłbym odesłać do wideokastu y, New Bear Thursday i jest on do znalezienia w iTunes. Ten wideokast dotyczy w dużej bardzo części piw amerykańskich i to właśnie tych piw z tej lepszej półki. Ja śledzę z zamiłowaniem wszystkie odcinki. Co czwartek staram się oglądać. Stąd mogę powiedzieć, że, że oferta piwna w Stanach Zjednoczonych naprawdę wygląda imponująco. I słyszałem, słyszałem, może raczej czytałem na forum browar.biz że w Stanach Zjednoczonych wybór piw jest e, olbrzymi, nawet wchodząc do dowolnego supermarketu. Zresztą e, na przykład jak oglądacie jakiś film amerykański, tam się wchodzi do mojego sklepiku, stoi lodówka z piwem, która jest wypełniona po brzegi i, i są to piwa różnych, przeróżnych marek. No nie ukrywam, że e, z chęcią bym wypróbował wiele e, z amerykańskich piw takimi browarami, które mi przychodzą na myśl w momencie, kiedy ktoś mnie się pyta o piwa amerykańskie, no to jest na pewno Dogfish Head, Samuel Adams, czy też piwa z browaru Yeti. Niestety nie miałem możliwości skosztowania żadnego z tych piw. Jednak mam nadzieję, że taka możliwość się kiedyś nadarzy. Mam nadzieję, że jak najszybciej. A Tobie, Łukaszu, mogę tylko i wyłącznie pozazdrościć, że masz możliwość sięgnięcia po bo tak przeróżne piwa i, i to praktycznie pewnie przy ulicy, na której mieszkasz, a możesz sobie kupić niejedno dobre piwo. No, tylko i wyłącznie pozazdrościć. W Stanach Zjednoczonych funkcjonują takie można powiedzieć browary restauracyjne. W Polsce to, to jest rzadkość spotkać taki browar. Jest ich nie wiem, około 20 paru chyba w całym kraju zaledwie. Na czym to polega? Idziecie do baru, siadacie i możecie napić się piwa, które jest ważone na miejscu. Jest to rewelacyjna, rewelacyjna sprawa, ponieważ te piwa są świeże, są naturalne, są zrobione z najlepszej jakości składników. No, to czuć w smaku, że, że to piwo jest sto razy lepsze od piw, które można kupić w sklepie. Mam nadzieję, że w Polsce te browary będą się prężnie rozwijały. Będzie ich powstawało coraz więcej. Ja osobiście czekam, aż w Szczecinie otworzą trzy zapowiedziane takie browary, to z pewnością nie omieszkam się tam wybrać. <śmiech> no, w Stanach Zjednoczonych to funkcjonuje całkiem prężnie i, i o ile mnie pamięć nie myli, to właśnie chyba do Head... Jest taką siecią restauracji, która waży swoje piwo na miejscu. W linku, który mi Łukasz podesłał odnośnie Detroit Brutur, y, znajduje się taka informacja, że będą tam prezentowane tylko i wyłącznie piwa pochodzące z Michigan. Y, no, można powiedzieć, że piwa lokalne, chociaż, y, chociaż z takiego dużego obszaru, ale, ale do czego chcę tutaj nawiązać? Otóż y, mnie osobiście cieszy wspieranie takiego rodzimego rynku, promowanie regionalnych produktów. W Polsce jest teraz straszna moda na piwa regionalne, praktycznie każde województwo promuje swoje piwo, tak na przykład w Lubuskim jest to browar Witnica, czy, czy w Pomorskim, w Pomorskim jest to na przykład browar Amber. W zachodniu pomorskim to to oczywiście jest Bosman wszędzie, i, i jedne piła są lepsze, drugie są gorsze, jednak no, jest to ciekawe zjawisko, że, że każdy tutaj dostrzega taki z u siebie jakiś lokalny patriotyzm i wspiera tak naprawdę markę, która, która jest, no można powiedzieć, jego rodzimą marką. Co prawda nie należy się ograniczać jedynie do, do piw, które, które są wytwarzane w waszym regionie. Należy je porównywać z innymi piwami, bo, bo być może znajdziecie lepsze piwa, te, które będą wam bardziej smakować, no ale nie wiem, ja mam taki sentyment do piw ważonych w Witnicy, no, ponieważ pochodzę z województwa lubuskiego, to Często będąc w domu sięgam właśnie po wyroby z tego browaru. Na największym polskim forum internetowym dotyczącym piwa powstał taki, powstał taki plebiscyt, skąd pochodzi najlepsze piwo. Było to w formie otwartej ankiety, czyli wszyscy, co brali udział, wypisywali swoje preferencje, nie wybierając niczego z żadnej listy. Oczywiście Podsum podsumowanie było takie, że zwyciężyły piwa z Niemiec, piwa ze Stanów Zjednoczonych były na piątym miejscu, no ale stało się to za sprawą tego, że e, niewiele osób piło piwa ze Stanów Zjednoczonych. No ci co pili wymieniali z reguły Stany Zjednoczone na pierwszym lub e, drugim miejscu, e, czyli uważali je za najlepsze. No, to dowodzi tylko tego, że ludzie, którzy naprawdę siedzą w tym piwie można powiedzieć, którzy na co dzień pracują w sklepach z piwami, są importerami piwa, czy też zajmują się piwnym dziennikarstwem, uważają, że piwa ze Stanów Zjednoczonych są bardzo dobre. No i chyba należy im uwierzyć na słowo. A jeśli nie chcecie im wierzyć na słowo, no to nie pozostaje nic innego, jak tylko samemu przekonać się o tym, czy te piwa naprawdę są warte zachodu. Myślę, że nie będę już dłużej tutaj przynudzać wam. Dziękuję ci Łukaszu, że poprosiłeś mnie o wypowiedzenie mojej opinii na temat piw amerykańskich. I mimo, że za wiele o nich nie mogłem powiedzieć, to mam nadzieję, że słuchacze nie popadali tutaj z nudów jeżeli komuś e, przypadło do gustu to co mówiłem to możecie odwiedzić moją stronę internetową pod adresem opiwie.wordpress.com e, może komuś e, mój podcast opiwie się spodoba i zyskam jakiegoś nowego słuchacza e, pozdrawiam was serdecznie i ciebie Łukaszu również no i do usłyszenia mam nadzieję przy kolejnej okazji